Po pierwsze nie za o drugie nie zafije. Po pierwsze nie za po drugie nie zafije. Po pierwsze nie za po drugie nie zafije. Po pierwsze nie za po drugie nie zafije. Na zawsze A, w klimie. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. pieniędzy. Dobrze rapować można żyjąc nawet w nędzy. Klima z nimi woli trzyma, czy palenie, czy zadyma. Uh. Ciągłe pytania dlaczego tak przeklina. Na całe to główno życia codziennego. Uh. Praca od rana do nocy i co masz z tego? Czas na to, co naprawdę ma znaczenie. Prawdziwych kar. Na stół wyłożenie, być lojalnym Być, być honorowym U swoich przyjaciół na poziomie plusowym Pierdolić wszystko i w cieniu pozostać Nie czuć się lepszym, by każdy chciał rękę dać Nigdy nie usłyszeć, sam sobie rad. Znam biedne życie, miałem w domu karaluchy W moich oczach nigdy nie zobaczy skuchy Każdy ściemnia, żeby mieć na ruchy, Tego nie zauważa, tylko ślepy i głuchy Więc uwaga, bo język mam cięty 1 uh. Stojąc za mikrofonem jestem nieźle pierdolnięty Muszę krytykować, bo czuję się zamknięty Za każdym razem jak za mikrofon łapię Wytykam wszystkie wady, a naprawdę potrafię Spowodować byś przeszedł szokową terapię Jak było powiedziane w tej zasadzie A w kawałku o sztukach szorowałeś po pokładzie Nie jesteś prawdziwy, wodi lachy na to kładzie Te słowa nigdy nie wyjdą za granicę kraju Usłyszę molesta jest dobre, wtedy będę w raju Nie mam pistoletu w zakresie pod. Się nie Są poważne kłopoty, to używam pięści. Dobra, to jest koniec pierwszej części Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy W drugiej, walka rozwiązuje problemy Nie ma co tłumaczyć, wszyscy to wiemy Mógłbym wychwalać swoje rymy bez końca Każą twarze twarz ze stratem, uciekać w stylu zająca Po co to robić? Ja nigdy nie uciekam Dostanę po albo na zwycięstwo czekam. czekam Ostatnie przesłanie nie dam pluć sobie w kasze Tak naprawdę żyje z i nikogo nie straszę Bo to jest oryginalny, prawdziwy, systematyczny Molesta i klima, nie, nie tylko, tylko liryczny Związek bratnik dusz, prawdziwy jak na nanologu kurz Posłuchaj, bo tym rusz głową, jesteś w szoku Że wszyscy mieszkamy w bloku od pierwszego życia roku Na mnie znana jest wygoda wilowa Jaka zajawka mówią, że jest hardkorowa? Takie błogosławieństwo dostałem od Boga Masz problem? Nie chcesz słuchać moich słów? Słuch? To szoruj i bądź zdrów To nie dla ciebie, to dla chłopaków Bo z nimi podwórkowy slang wysyłamy Dla plepsów i szarachów trochę skomplikowany Dla nas prosty jak drut Dronie czai ten fiut Ulica górą, a ty kaput, kaput Włogi i hip-hop jak legia spogonią. Nie Pierwszy jak nie niektórzy słaby. co za sławą gonią Molesta charakteryzuje się twardą dłonią, którą Pierwszy trzyma mikrofon słaby. i którą się bronią się nie Nigdy nie dla pieniędzy no, i nie dla sławy. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Po pierwsze nie dla sławy, po drugie nie dla pieniędzy. Po pierwsze nie dla sławy, po, po drugie nie dla pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. pieniędzy. pieniędzy. pieniędzy.